To są informacje Polskiego Radia 24. Ostrzeżenie przed bardzo silnym wiatrem wcześniej utrudnił życie mieszkańcom Wielkiej Brytanii, Irlandii i Norwegii. Tragiczny wypadek na stacji kolejowej w łańcucie Nie kursują pociągi do Przemyśla. Rozpętaniem piekła grozi Iranowi Donald Trump, jeśli ten nie odblokuje cieśniny Ormus. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem niemal w całym kraju. Podmuchy w porywach mogą mieć prędkość do 85 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w 13 województwach. Alert nie obowiązuje tylko na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. Jutro na Wybrzeżu oraz na Północnym Wschodzie porywy wiatru mają osiągnąć nawet 85 km na godzinę, a w górach 100 km na godzinę. W powiecie tatzańskim obowiązuje dodatkowo ostrzeżenie przed roztopami. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Małopolsce w związku z nagłym ociepleniem obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem rzek w regionie. Dotyczy to przede wszystkim Podhala i powiatu nowotarskiego. Przekroczenia stanów ostrzegawczych mogą wystąpić na takich rzekach jak Dunajec, Białka, Biały Dunajec, Czarna Orwa i Niedziczanka. Alerty w tych wszystkich zlewniach obowiązują do wtorku do godziny 6 rano. To jednak nie koniec ostrzeżeń dla Małopolskim, bo do poniedziałku rano obowiązują alerty przed roztopami w rejonie Podhala. Natomiast od poniedziałku i MGW prognozuje przymrozki dla praktycznie całej Małopolski z wyjątkiem powiatu totrzańskiego. Te ostrzeżenia mogą obowiązywać nawet do środy rano relacjonowała Elżbieta Raczyńska z radia Kraków. Silny wiatr znacznie utrudnił życie w Wielkiej Brytanii i Irlandii po uderzeniu sztormu Dave. Służby apelują do osób wracających ze świątecznych wyjazdów o zachowanie szczególnej ostrożności. Najsilniej sztorm uderzył w północną i zachodnią część Wielkiej Brytanii. W Wali porywy wiatru osiągały 150 km na godzinę. W wielu miejscowościach wiatr uszkodził budynki i zerwał fragmenty dachów. W Blackpool wiatr wyrwał ścianę szczytową domu mieszkalnego. Kobieta i jej córka zdążyły opuścić budynek. Tuż przed zawaleniem się części konstrukcji. Z kolei intensywne opady deszczu doprowadziły do lokalnych podtopień, szczególnie w Szkocji i północnej Anglii. W wielu miejscach woda wystąpiła z koryt rzek, zalewając drogi i niżej położone tereny. Sztorm poważnie zakłócił ruch kolejowy. Na wybranych odcinkach uruchomiono komunikację zastępczą, a pociągi kursują wolniej ze względów bezpieczeństwa. Utrudnienia dotyczą również ruchu lotniczego. Odwołano kilkanaście lotów z lotniska w Dublinie w Irlandii. Z powodu silnego wiatru część samolotów nie mogła wylądować tam za pierwszym razem. Piloci przerywali po odejścia i próbowali ponownie. Na zachodnim wybrzeżu Szkocji odwołano część połączeń promowych. W wielu miejscach, w tym regionie tysiące gospodarstw domowych zostało czasowo pozbawionych prądu. Londyn, Anna Rączkowska. Polskie Radio. Norwescy ratownicy zakończyli poszukiwania marynarza, który po południu w trakcie sztormu Dave wypadł za burtę tankowca na Morzu Północnym. Mężczyznę uznano za zmarłego. Do zdarzenia doszło na statku płynącym z jednego z norweskich terminali naftowych do portu na Litwie. Akcja ratunkowa prowadzona była w bardzo trudnych warunkach. Wiatr przekraczał prędkość 100 km na godzinę, a fale sięgały ponad 12 metrów wysokości. Śmiertelne potrącenie mężczyzny przez pociąg na stacji w Łańcucie nadkomisarz Piotr Wojtunik z policji w Rzeszowie powiedział polskiemu radiu, że na miejscu pracują policjanci. Do zdarzenia doszło w łańcucie, doszło tam do potrącenia pieszego, na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wyjaśnione są dokładne okoliczności tego zdarzenia. Zorganizowana została komunikacja zastępcza, pasażerowie pociągu będą tą komunikacją przewożeni w dalszym podróż. Na trasie łańcut Przemyśl Główny nie kursują pociągi. Do wtorku prezydent Trump przedłużył ultimatum dla Iranu w sprawie odblokowania cieśniny Ormus. W przeciwnym razie, jak się wyraził, rozpęta w Iranie piekło. Zacięte walki w południowym Iranie, gdzie prowadzone były poszukiwania zaginionego członka załogi F-15, świadczą o tym, że wojna może wejść w bardzo radykalną fazę. Donaldowi Trumpowi kończy się cierpliwość w kwestii cieśniny Ormus. Jej blokada, która trwa ponad miesiąc, doprowadziła do wzrostu cen paliw energetycznych na świecie. W biedniejszych krajach Azji, gdzie przez Ormus trafiało 85% importu, brak paliw zakłóca codzienne funkcjonowanie. Teheran pozostaje nieugięty i nie sygnalizuje możliwości zmiany swego stanowiska. Przez Ormus w mijającym tygodniu przepuszczono jednostki uznane za neutralne dla władz irańskich, pływające pod banderami Japonii, Omanu i Francji. Jednocześnie władze Izraela czekają na zielone światło Waszynko do ataków na irańskie elektrownie. Ich zniszczenie oznaczałoby poważne problemy dnia codziennego dla Irańczyków. Donald Trump groził Iranowi cofnięciem tego kraju do, jak się wyraził, epoki kamienia upanego. Prawdopodobnie chodzi głównie o zniszczenie instalacji do wytwarzania i transmisji elektryczności. Iran nie pozostaje obojętny wobec gruźb. Teheran zapowiedział, że jeśli dojdzie do eskalacji, odpowie wzmożonymi atakami na Izrael i państwa Zatoki Perskiej. Tomasz Sajwicz, Polskie Radio, Jerozolima. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody poza silnym wiatrem. Od poniedziałku chłodniej z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i przymrozkami. W dzień od 10 do 12 stopni, a w nocy od 1 na północy przez 5 stopni w centrum do 10 na południowym wschodzie. Sześć minut po północy. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Sport wyjaśnia świat. Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. I Michał Antosiewicz ponownie w tym samym składzie. Będziemy dzisiaj wyjaśniać świat przez sport, ale sport w wydaniu osób z niepełnosprawnościami. Padnie ta fraza w tej audycji, mam nadzieję, mnie nie brakowało nogi, mnie brakowało sportu. Powiedział kiedyś Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Pomyśleliśmy, że na niedzielę wielkanocną zrobimy audycję o odrodzeniu, o nadziei, o powrocie, o nowym etapie. Innymi słowy o sporcie osób z niepełnosprawnościami. Sport w końcu wyjaśnia świat. Sport także daje nadzieję, nadzieję na lepsze jutro. nadzieję przede wszystkim w przypadku osób z niepełnosprawnościami, żeby do społeczeństwa niejako wrócić. A w ten temat wprowadzi nas Filip Jastrzębski, który święta wielkanocne spędza z rodziną, z żoną i nowonarodzoną córką. Paralimpizm to nie tylko sport, to historia o niesamowitych ludziach, herosach, którzy uczą nas czym jest przekraczanie granic. To tysiące ciekawych historii, uratowanych życiorysów i wielkich inspiracji. Do takich z pewnością należy Natalia Partyka, tenisistka stołowa, która urodziła się bez prawego przedramienia. Startowała na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro i Tokio, a na Paralimpijskich od Aten do Tokio zdobywała złote medale. Świat sportu olimpijskiego i paralimpijskiego skutecznie łączyli również czeski kolarz Jiři Jerzek czy południowoafrykańska pływaczka Natalii Dutoj. Nie można przejść obojętnie również obok historii Oscara Pistoriusa, który w wyniku wrodzonych wad stracił obie nogi w pierwszym roku życia. Południowoafrykański biegacz przez lata walczył o prawo do rywalizacji z pełnosprawnymi sportowcami, zmieniając debatę o technologii w sporcie. W 2012 roku w Londynie został pierwszym paralimpijczykiem po amputacji obu kończyn, który wystąpił na igrzyskach olimpijskich. Jego karierę przerwał głośny proces o zabójstwo. Jest też wiele inspirujących historii, które udowadniają, że można podnieść się po poważnym wypadku. Etiopski maratończyk Abebe Bikila po tym jak wywalczył złote medale Igrzysk w Rzymie i Tokio doznał poważnych obrażeń w wypadku samochodowym. Wózek inwalidzki nie oznaczał jednak dla niego wyroku. Stał się łucznikiem, choć jego nowe życie zakończyło się kilka lat później. Za największą legendę paralympizmu uchodzi pływaczka z RPA Trisha Zorn. Startowała na wszystkich igrzyskach od 1980 roku w Arnhem do 2000 w Sydney. Wywalczyła 55 medali, w tym aż 41 złotych. Historia paralimpizmu sięga 1948 roku, gdy lekarz Ludwik Gutman zorganizował pierwsze zawody sportowe dla weteranów wojennych z urazami rdzenia kręgowego. Wydarzenie to, początkowo o charakterze rehabilitacyjnym, szybko zaczęło nabierać międzynarodowego znaczenia. Już w 1960 roku w Rzymie odbyły się pierwsze oficjalne igrzyska paralimpijskie, uznawane za początek globalnego ruchu paralimpijskiego. Jego motto to dusza w ruchu. Dziś igrzyska paralimpijskie to wielka impreza z tysiącami zawodników i tysiącami pięknych historii, które udowadniają, że utrata kończyny czy stopnia sprawności może być w zasadzie narodzinami na nowo. Wielkanoc, święto nadziei i te nadzieję, będziemy próbować tutaj Państwu troszkę opowiedzieć trochę przez sport, ale też przez historię tych można powiedzieć dzisiejszych herosów. Herosów, którzy pokonują nie tylko bariery, nie tylko Sirius, Altus, Fortius, ale też te bariery życiowe, codzienne. Będziemy mówić o sporcie osób z niepełnosprawnościami, a pomogą nam w tym bardzo ciekawe, bardzo istotne postacie. Zacznę od Łukasza Szeligi, który jest prezesem Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, ale też przez lata był związany ze sportem, z narciarstwem alpejskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał Pol, kanał sportowy, sześciokrotny atasze prasowy reprezentacji Polski na tychże Igrzyskach Paralimpijskich. E, dobry wieczór, witam serdecznie. Atasze e, polskiej ekipy paralimpijskiej. Dzięki Łukaszowi, właśnie, który, który dawno temu, 10 lat temu mnie namówił. No właśnie, zaczniemy trochę tutaj od e, postaci pana prezesa Szeligi. Jak to się stało, że pan akurat w tym kierunku poszedł, jak te losy pana się skierowały, że właśnie paralimpizm, bo skończył pan Akademię Wykowania Fizycznego imienia Bronisława Czecha w Krakowie. Był pan zapowiadającym się bardzo dobrze piłkarzem, ale no, wydarzyła się tragedia, o czym mam nadzieję, że za chwilę usłyszymy. Ja do sportu paralimpijskiego trafiłem przez przypadek, tak jak wielu różnych moich kolegów koleżanek. Zachęcił mnie Mirek Jakubczyk, znany jako Kuba, trener Kuba, który zajmował się pływaniem. Spotkał mnie przez przypadek. Zapytał mnie, czy przed wypadkiem nie uprawiałem po prostu jakiegoś sportu. Zaczęła się rozmowa od tego i zaczął mnie namawiać. Jak usłyszał, że grałem piłkę nożną, mówi, no to spróbuj czegoś innego. I ta jego namowa spowodowała, że pojechałem, spróbowałem, będąc bardzo sceptyczny w ogóle do, do tego sportu, ponieważ no to były czasy, kiedy nie było internetu i trudno było tak naprawdę zobaczyć, jak to może wyglądać. Umówiliśmy się, pojechaliśmy do Szczyrku, zobaczyłem jak na nartach potrafią jeździć inni ludzie z niepełnosprawnościami przy okazji zawodów, które były rozgrywane na skrzycz, tam to były chyba Mistrzostwa Polski. Zobaczyłem, jak świetnie między innymi jeździł mój późniejszy trener, Peter Matijaszko i tak jak zobaczyłem, że można ten sport uprawiać, no to pojechaliśmy na narty, podjęliśmy pierwsze próby. Zrozumiałem, że mogę wracać do aktywności, wracać do sportu. I tak naprawdę, patrząc na to z perspektywy czasu, to po tym wypadku, który ja miałem motocyklowym, tak naprawdę nie brakowało mi nogi, tylko brakowało mi sportu w życiu i ten powrót no, do normalnego... Uprawianie sportu był dla mnie też jakimś powrotem do standardowego, normalnego życia. Ze sportem byłem związany od dziecka i po prostu nagle wróciło coś, co było tak naprawdę naturalną treścią mojego życia. Cieszę się, że tak się stało, bo poprzez to, co mnie spotkało, zacząłem ten sport też propagować jako świetny pomysł na rehabilitację dla innych i dlatego też zajmuję się tym i chcę, żeby ten sport stał się dostępny dla każdego człowieka z niepełnosprawnością. Łukasz powiedział e, znamienne słowa, że kiedy on doznał e, wypadku, w ogóle nie wiedział, że, mhm. że może pójść w sport, że może, że może uprawiać. I, I moim zdaniem jego, jego największym sukcesem jest to, że dzisiaj żaden człowiek w Polsce tak nie powie, że nie wiedziałem, że w ogóle osoby z niepełnosprawnością może uprawiać sport. Ja, ja, jest taka opowieść Janusza Rokickiego, to jest taki legendarny paralimpijczyk, w pchnięciu kulą, on pcha na wózku, trzy razy zdobywał srebrny medal, chyba, Ateny, Rio i Tokio i słuchajcie, on jako osiemnastolatek, pierwsza praca, chciał sobie zarobić pracował na budowie, na samochód z Niemiec sobie sprowadzić, i jak już dostał wypłatę, no to tam go jakoś odpowiednio rozprowadzono, e, e, świętowano. On, on, on po alkoholu wracał do domów z torów, Ktoś dał mu w łeb, okradł i położył na torach. I on stracił obie nogi. I powiedział: Dla osiemnastolatka uznałem, że życie się skończyło. Jaki sport? On nic nie wiedział, że on może uprawiać sport. On przez 7 lat chyba zbierał złom, z, z miał jakiś tam wózek z, z dokręconym motorem i, i, i gdzieś na, na wiosce w Cieszynie, w górach po prostu zbierał złom i przypadkowo gdzieś ktoś mu powiedział o, o, o tym, że na siłownie, no chodził na siłownię, że może, że, że świetnie wyciska, że jest taki silny. Gdzieś ktoś go polecił, tu jakiś przypadkowo trener, no i on zaczął uprawiać właśnie atletykę, stał się wielkim mistrzem, stał się bohaterem u siebie w Cieszynie. Założył klub integracyjny, żeby inne młode dzieciaki angażować się z niepełnosprawnością do, do, do sportu. I to były czasy, kiedy media no, w, w ogóle pomijały sport osób, nie, nie, nie traktowały poważnie. Wyobraźcie sobie, że poprzednie igrzyska, jeszcze zanim Łukasz, który, jak mówię, mnie na przykład namówił, żeby, żeby jeździć z ekipą, ale przede wszystkim namówił, władze telewizji publicznej, żeby to pokazywały. Czy wiecie, że w Londynie, który był w ogóle, Londyn to jest Mekka Paralimpijczyków, tam pełny stadion, tam, tam ludzie znają tych tych, tych zawodników. W, w Anglii yy, yy, złoci medaliści, medaliści dostają tytuły szlacheckie. To jest, to jest po prostu na, na równi traktowany sport pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. To, to w Londynie w 2012 roku jeszcze tylko dwie telewizje w Europie nie transmitowały, nie dawały żadnych relacji z Igrzysk Albańska, i Polska. No i tak rok po roku Łukasz sprawia, że raz, że w mediach jest obecny, że, że na przykład Paralimpijczycy mają swoją galę, właśnie, gdzie rozdawane są statuetki Gutmanów, Gutmany na, na, na cześć twórcy ruchu paralimpijskiego, więc jest coraz lepiej, choć oczywiście daleko jeszcze do, do ideału. Ale myślę, Michał, że Powinniśmy też powiedzieć o tym, że tak jak w Wielkiej Brytanii, w Polsce paralimpijczycy aktualnie traktowani są identycznie. To właśnie po Londynie w 2012 roku. Ówczesna pani minister sportu, pani Anna Mucha postanowiła podjąć tę decyzję, żeby zrównać świadczenia dla medalistów paralimpijskich, zrównanie z tymi olimpijskimi i to wyrównanie, no, myślę, że bardzo dobrze zrobiło temu sportowi, bo tak jak mamy igrzyska w tym samym miejscu rozgrywane, igrzyska paralimpijskie są rozgrywane w tym samym miejscu, gdzie igrzyska olimpijskie to spowodowało, że na pewno ten sport bardzo się wzmocnił, jego rozpoznawalność, jakby również ranga tego sportu no, bardzo zyskała na tej symbiozie z ruchem olimpijskim i dzięki temu no, widzimy również gwałtowny wzrost tego sportu, tak naprawdę nie tylko od Igrzysk w Londynie, ale od 92 roku właśnie, gdzie po raz pierwszy te Igrzyska były rozgrywane w tym samym Mieście na tych samych obiektach sportowych, to też jakby poziom sportowy na pewno urósł. Dla przykładu na zimowych igrzyskach paralimpijskich no mamy te same trasy zjazdowe czy biegowe. Czyli rozumiem, że mamy dwa wymiary tej rozmowy hmm. trochę. Jeden jest taki, że mamy osoby z niepełnosprawnością, dla których wypadek, choroba jest jakąś zmianą, ale nie jest końcem, jest otwarciem jakichś możliwości. A drugi wymiar to jest ten, w którym mówimy o sporcie z kropką na końcu o sporcie wyczynowym niezwykle y, wymagającym, bez żadnych właśnie taryf ulgowych. Tak, bo to jest osoby, które y, nie widziały nigdy, y, na czym polega sport y, paralimpijski. To, y, ja, ja się z tym często zderzam w mediach społecznościowych. Mylą niestety ciągle jeszcze ludzie y, z olimpiadami y, specjalnymi. Nie do końca kojarzą, co jest co. A ja wtedy odpowiadam, co obejrzyj kawałek, wrzucam jakieś filmiki. To jest sport na najwyższym y, poziomie. To jest spektakl. Jak się ogląda z, z jazdy czy, czy, czy slalomy alpejskie na tym właśnie trasie Tofana, gdzie dwa tygodnie wcześniej Lincy i Won wypadała z toru i, i, i tam osoby, tyle że niedowidzące bądź, bądź niewidome, za przewodnikiem, co jeszcze dodatkowo podkręca jakby dramaturgię, słuchając komend przez interkom, czy z głośników na, na plecach przewodnika, jadą 100 km na godzinę i, i, i po prostu... To, to, to się ogląda z zapartym tchem. Jeżeli chodzi o to, co mówił Łukasz, ten wyścig technologiczny i w ogóle poziom, to, to ja, ja, ja zawsze tu przytaczam. Nieczęsto nie nie to się zdarza, ale zobaczcie. Bieg na 1500 metrów w Rio, dwa tygodnie, ten sam stadion, wszystko to samo. i dw, dwa, dwa i pierwsi zawodnicy, właśnie też w kategorii osób niedowidzących z przewodnikami, biegnący na 1500 metrów, mają lepszy czas niż ten gość, co dwa tygodnie wcześniej zdobył złoty medal wśród pełnosprawnych sportowców. To jest, to, jest, to jest taki poziom. Czy to jest kierunek taki, w którym wyobrażalny jest to, żeby startowali razem? Oczywiście byłoby genialnie, gdyby udało się połączyć w pełni ruch olimpijski z paralimpijskim i najlepiej gdyby gdzieś w przyszłości były rozgrywane jedne wspólne igrzyska, ale to jest no, bardzo trudne do, do realizacji, bo logistyka takiego przedsięwzięcia jest na dzisiaj no, raczej czymś karkołomnym. Oczywiście dla chcącego nic trudnego, natomiast mamy też rozdział pewnej symboliki, bo jeśli chodzi o kółka olimpijskie, one są zakazane na igrzyskach Paralimpijskich. Nie wolno nawet tatuaże z taką symboliką, nie wiem, wśród pływaków, muszą być w jakiś sposób zamazywane, żeby nie było tego widać. I od samego początku też było wprowadzone rozgraniczenie tego ruchu olimpijskiego z paralimpijskim, i też to, że musieliśmy usunąć z nazwy literkę O. To jest tak naprawdę konsekwencja tego, że od samego początku MKOL nie zgadzał się na człony Olympic, to od samego początku było Paralympic Games, a nie Paralympic Games i stąd właśnie no, mamy takie, a nie inne widzenie teraz tej zmiany, że no, musieliśmy usunąć coś, co już wpisało się w naturalny sposób używania tego słownictwa w języku polskim. No ale tak naprawdę to w momencie kiedy był zakładany komitet paralimpijski w Polsce został można powiedzieć pełniony pewnego rodzaju błąd, bo trzeba było zastosować kalkę językową i to byłoby, byłoby poprawne. Natomiast no... to jak się to nazywa to jest wtórne myślę, bo chodzi o to, że Identyfikujemy się mocno z ruchem olimpijskim ta bliskość ruchu olimpijskiego spowodowała, że tak naprawdę dopiero dzięki temu ruch paralimpijski zaczął być rozpoznawalny na szerszą skalę. To, to po 1992 roku, tam gdzie właśnie powstał jeden wspólny komitet organizacyjny, to spowodowało, że ten kierunek profesjonalizmu musiał zostać utrzymany, ponieważ zmuszają do tego realia. To tak jak koszykarze, którzy grają na wózkach, no mają koszt zawieszony na tej samej wysokości. To, to te przykłady są też po to, żeby no, jakby pokazywać, że nie szukamy tutaj różnic, tylko podobieństwa i zasady sportu w ogóle adaptowanego są takie, żeby on bazował na standardzie normalnego, regularnego danego sportu. Oczywiście są modyfikacje, bo jak mówimy o tych rzeczach, które mają zadziałać na wyobraźnię, no to piłka osobowa niewidoma pięcioosobowa. Myślę, że najlepszy komentarz do tego będzie. Michała Pola. Tak, tak, to jest to ja, ja pamiętam w Brazylii na, w Rio, jakie przeżyłem takie, słuchaj, no wiesz jacy są brazylijscy kibice no najgłośniejsi jeszcze piłka nożna w Brazylii jest religią oni grali na stadionie na stadionie gdzie wcześniej był tenis na igrzyskach olimpijskich więc chyba 30 tysięcy no, no i wrzawa a samba, a bębny a tu trzeba Wy, w, wytłumaczyć na czym nie, oni wiedzieli, tylko wyszli zawodnicy trzymając się za, za ramiona. Bramkarz widzi w piłce nożnej, a, a pozostali mają pozaklejane oczy plastrami, bo niektórzy widzą na przykład światło, niektórzy nie dowidzą widzą tam jakoś. A, a niektórzy w ogóle, więc żeby było sprawiedliwie, nie widzi nikt tam na boisku. I e, z pierwszym gwizdkiem cisza, bo oni muszą słyszeć przecież e, dzwoneczek w piłce, żeby wiedzieć, gdzie jest piłka. Muszą się nawoływać. Ten, który ma piłkę, krzyczy woj, woj, woj, bo... żeby, się, żeby się nie zderzyć. I słuchaj, to jak grają Brazylijczycy, jak piłka chodzi od nogi do, do nogi, strzelają pod poprzekę, strzelają przewrotkami, po prostu to jest właśnie tak, że jak coś kochasz, kochasz piłkę nożną, to to, że straciłeś wzrok nie jest żadnym powodem, żeby przestać ją uprawiać. Takie na trybunach I... robią fale w milczeniu. E, albo w momentach, kiedy się kiedy wolno. E, do, do, do, dokładnie to wyczuwają, bo zresztą e, Brazylia e, do igrzysk w Paryżu na pięciu igrzyskach, nie tylko, że zdobywała złoty medal, ona nie przegrała meczu. E, I dopiero to się zdarzyło teraz w Paryżu. Ale poruszyłeś bardzo ciekawą rzecz o tym, że że, że właśnie Paralimpijczycy są przykładem tego, że dla nich wypadek, jeśli miał miejsce, bo, bo czasami rodzą się z niepełnosprawnością, oni to traktują jako po prostu, często słyszałem te słowa, zamknięty został pewien etap, zaczął się zupełnie nowy. I to uderza, że jak na przykład rozmawia się z naszym wybitnym paralimpijczykiem teraz z Igrzysk Zimowych, Witkiem Skupieniem, który jest biegaczem narciarskim i biega nie, nie używając kijków, bo po prostu nie ma, nie ma rąk. Stracił je jako dziecko na transformatorze, prąd go poraził, cudem w ogóle przeżył. Podobno przyjął dawkę trzykrotnie śmiertelną dla, dla mężczyzny dorosłego, Stracił ręce, ale opowiada, że to było tak dawno, że on już w ogóle nie pamięta, jak to jest mieć ręce. I mówi: No, po takim wypadku mógł usiąść na kanapie i być, i być głaskany po główce, obsługiwany do końca życia, ale on nie chciał. On, on, on poszedł w sport i, i, i jakkolwiek nie ma łatwo, bo wyobrażacie sobie 20 km, 30 km podbiegi z jazdy. I jego rywale mają przynajmniej jeden kijek, bo, bo mają jedną e, rękę, ale, ale oni często podkreślają, są, są spełnieni, bo to był jego czwarte y, igrzyska. Jest mistrzem świata, ma, e, ma cudowną e, żonę, która jak mówił tam w Cortinie, w, w Predacu właściwie jest jego game changerem, jego e, kariery i e, też przykład w, w, z Rio. Tam pojechałem na trening naszych tenisistów stołowych. Tam spotkałem, słuchajcie, Egipcjanina e, Mohamed Hamdou. E, obserwując trening tenisistów stołowych naszych, no, mamy, mamy wybitnych, przecież Natalia Partyka, chyba najbardziej znana polska. Patryk Kojnowski. E, e, tak, paralimpika e, Dokładnie, brawo. E, I tenisista stołowy, e, który nie ma obu rąk, trzyma e, rakietkę w ustach bosą nogą, podbija piłeczkę do góry i serwuje, trzymając e, rakietkę w ustach. I, i ja, ja bym nie odebrał. Serwu. Po prostu normalnie, fantastycznie e, gra. I e, on, on też jako dziecko stracił e, obie ręce w wypadku. I on powiedział mi rzecz, którą absolutnie wydrukuję kiedyś, jak, jak, jak wydam książkę. Jako Popiszesz cytat. książkę. Tak, tak. Chcę zebrać te wszystkie e, opowieści. On powiedział, ja nie jestem niepełnosprawny niepełnosprawność to stan umysłu. Ja robię wszystko to w życiu, co chcę. Mam, mam żonę, trójkę dzieci. On jest mówcą e, motywacyjnym. On mówi, ja do wszystkiego musiałem dojść sam. Chciałem grać w piłkę, nie mogłem, bo, bo jak się wywalałem na, e, no, bez rąk, nie, nie mogłem amortyzować upadków. Chciałem koniecznie e, uprawiać sport, e, postawiłem na, na tenis stołowy, ale do wszystkiego doszedłem sam. Ale teraz mam już dzieci też, e, które trenuję, które już moich błędów nie popełnią. Jest, jest spełnionym w życiu e, człowiekiem i traktorem po prostu jako zamknięcie i to jest, to jest bardzo często, co, co słyszę od sportowców. Ja, ich, ja im nie stawiam takiego pytania, czy, czy gdybyście cofnęli czas to, ale oni generalnie po prostu oddzielają y, etap y, sprawności od mnóstwa fantastycznych rzeczy, jakie spotkały po rozpoczęciu kariery y, sportowej. Bo to są igrzyska, wyjazd na jedno, na drugie igrzyska. To jest uznanie w domu, w swojej y, y, społeczności. Powiedziałeś takie mocne zdanie w pewnym momencie tej audycji, że dzisiaj właściwie to już jest tak, że jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, to już wiesz, gdzie pójść, gdzie znaleźć. To jakieś zbudzące, myślę, ogromną nadzieję. Tego typu świadomość, że nie wiem, masz jakąś idolkę, Natalię Partykę. Yy... Tak już i... nawet na igrzyskach w Paryżu była dziewczyna, która startowała, yy, Polska debitowała w badmintonie i ona mówiła, ja... Tu jestem dzięki Natalii Partyce. Akurat w mojej miejscowości w okolicy nigdzie nie było tenisa stołowego. Ja chciałem, bo, bo ma dokładnie tą samą niepełnosprawność, nie ma przedramienia, urodziła się bez przedramienia i zamiast się nad sobą litować, ukrywać to i tak dalej, zobaczyła wow, Natalia jest i to jeszcze startuje na igrzyskach olimpijskich, paralimpijskich, wygrywa medale, pokonuje Chinki. To było zabawne, że nasze, na, nasze dziewczyny w drużynie wygrały w, w Rio z Chinkami w finale to w cztery lata później w Tokio już nie było tych Chinek. Te Chinki dwie. Chińczycy już mieli dwie inne Chinki, a tamte dwie reprezentowały Australię, żeby było śmieszne. Więc Chiny ciągle wyciągają jakichś nowych zawodników przeciwko nam, przeciwko Natalii, a ona ciągle wygrywa. I tamta dziewczyna mówi, okazało się, że jest badminton dla, dla osób najpierw z pełnosprawnymi, potem z niepełnosprawnymi mogłam zacząć trenować, ale było to oczywiste, bo ja chcę być taka jak Natalia. Tak naprawdę każdy rzeczywiście z niemal z tych zawodników, zawodniczek, którzy startują w igrzyskach Paralimpijskich, to historie na to, żeby napisać książkę, czy zrobić film, to zawsze historie ludzi, którzy no, wygrywają z pewnego rodzaju trudnościami losu, czy to po chorobach, czy po wypadkach, czy na skutek jakichś łączonych wątków. No, muszą stawić czoła pewnej trudności życiowej, która wiąże się z ich niepełnosprawnością. Natalia Partyka jest pięknym przykładem tego, że można odnosić sukcesy w sporcie paralimpijskim i no, mówimy tutaj o postaci niezwykłej, która stała się też symbolem międzynarodowym, startując zarówno w Igrzyskach Olimpijskich i Paralimpijskich, co szczególnie można było zaobserwować w jej dyscyplinie sportu w tenisie Stołowym, właśnie na Igrzyskach Paralimpijskich w Pekinie, gdzie, gdzie w Chinach jest to, wiadomo, sport narodowy. I myślę, że też Natalia stała się taką ikoną, sportu paralimpijskiego w Polsce, gdzie wiele osób jak myśli sport paralimpijski, to właśnie poprzez to, że Natalia potrafiła mimo niepełnosprawności łączyć te dwa światy, biorąc udział zarówno w igrzyskach olimpijskich, jak i paralimpijskich, no, to są te, można powiedzieć, takie najpiękniejsze, symboliczne przykłady, które no, pokazują, że w sporcie, nie ma barier, nie ma granic i to jest właśnie piękno sportu paralimpijskiego. To niemożliwe, nie istnieje i tych przykładów na to, że tak właśnie się dzieje no, mamy wiele, aczkolwiek no, chcielibyśmy, żeby tych ludzi zaangażowanych w aktywność było jeszcze więcej. Właśnie, bo chciałem zapytać o to, jaki procent w ogóle osób z niepełnosprawnościami idzie, kieruje się ku sportowi. Tych osób w sporcie powszechnym ciągle mamy za mało, bo statystyki są straszne. Można powiedzieć, że to około 1% osób z niepełnosprawnościami w Polsce oddaje się jakimś aktywnościom sportowym, gdzie w porównaniu z 40% aktywnością tej populacji osób sprawnych w Polsce no widać, że to jest bardzo zła statystyka. Komitet Paralimpijski, obserwując no co jest przyczyną tego wszystkiego, no, bardzo łatwo wskazać jest tutaj problem związany z barierami kompetencyjnymi. No, brakuje ewidentnie w Polsce instruktorów, trenerów, brakuje nauczycieli wychowania fizycznego, którzy Posiadaliby takie właśnie, można powiedzieć, mikrokompetencyjne nakładki, które umożliwiłyby im bezpieczne prowadzenie zajęć sportowych. Nam przyświeca taka idea, żeby rozpocząć ten proces poprawiający inkluzywność sportu paralimpijskiego od pływania. Mamy w Polsce ponad 2000 pływalni, i chcielibyśmy, żeby na każdej z nich w Polsce docelowo no, był chociaż jeden instruktor, trener, który będzie reali realnie realizować projekt nauczania pływania osób z niepełnosprawnościami. Jest to fantastyczny pomysł na właśnie rehabilitację i jakieś systemowe rozwiązanie. Dwa, no chcielibyśmy dokształcić nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce. Tych, którzy już dzisiaj pełnią tę funkcję, a w przyszłości chcemy, aby studenci kierunków nauczycielskich wychowania fizycznego właśnie taki certyfikat w swoim portfolio edukacyjnym posiadali żeby stawali się oni no, naturalną bazą, która systemowo będzie pracować na rzecz tego, aby nie dawać zwolnień z wf tym osobom z niepełnosprawnościami, tylko właśnie w ten sposób przywracać ich do normalnego funkcjonowania, żeby to był taki naturalny pierwszy kontakt w szkole, do której tak naprawdę chodzą praktycznie wszystkie dzieci i to jest upatrywanie pewnej szansy na to, żeby ten sport stał się powszechny. Chcielibyśmy też, żeby w tej strategii, która powstaje na rzecz rozwoju sportu w ogóle w Polsce w związku z chęcią organizowania również igrzysk olimpijskich w Warszawie w 2040 2044 roku. WF, czy w ogóle zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami jako forma rehabilitacji były przepisywane na receptę, żeby tutaj też środowisko medyczne do tego podeszło od innej strony i żeby lekarze przestali wystawiać zwolnienia z wf dla osób z niepełnosprawnościami, wręcz żeby wypisywali im receptę na nie wiem, obozy sportowe, bo Człowiek, który rodził się w Toszku kogliwic, Sir Ludwik Gutmann, w 1960 roku zorganizował pierwsze Igrzyska, ale zanim zorganizował te pierwsze Igrzyska Paralimpijskie w Rzymie, to obserwował jako lekarz, neurolog, który współpracował z osobami po urazach rdzenia kręgowego w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, gdzie ci ludzie, którzy trafiali do łóżek i, i nie ruszali się no wręcz dochodziło do tego, że bardzo często tacy pacjenci umierali no po prostu na skutek braku ruchu leżenia, zdawały się infekcje zapalenia płuc i to realnie kończyło się bardzo tragicznie i no, blisko 100 lat temu człowiek, który wprowadził, można powiedzieć, tę machinę paralimpijską w ruch odkrył już to jako medyk że bez tego typu działań, no, ta profilaktyka zdrowia jest niemożliwa i jest to wręcz niezbędny element do tego, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły w pełni normalnie funkcjonować i, i patrząc też na cały ten proces rehabilitacji, którego celem za każdym razem powinna być samodzielność, to wydaje się, że z mojej perspektywy, że nie ma lepszej drogi na to, aby podróżować do osiągnięcia tego celu tej samodzielności, która daje poczucie wolności i gwarancji tego, że rzeczywiście żyjemy tak, jak chcemy. Pan właściwie w pewnym momencie wygłosił najoczywistsze, a może najbardziej otwierające oczy zdanie świata. Znaczy, że nie ma żadnych powodów, żeby dziecko z niepełnosprawnością zostało automatycznie zwolnione z lekcji wychowania fizycznego. I rozumiem, że istnieją też takie sposoby i takie struktury. Wiem, że Koordynatorem kadry paralimpijskiej w Lekkiej Atletyce był pan Zbigniew Lewkowicz, który był nauczycielem wychowania fizycznego w Gorzowie i on, jakby, stworzył taki system, w którym dyrektorzy szkół informowali go o tym, że uczniowie, że w danej szkole pojawia się uczeń z niepełnosprawnością, i można, jakby, wciągnąć go na listę. Wszyscy dużo mówią na temat tego, że no właśnie no powinniśmy się ruszać i rzeczywiście tak jest. Ruch jest lekarstwem na wszystko w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Absolutnie jest to również aktualne i prawdziwe. My powinniśmy do tego przyłożyć taką miarkę. No, uczymy na przykład dzieci w projektach u, u, umiem pływać. Taki był kiedyś projekt realizowany, gdzie dzieci z niepełnosprawnościami nie były uczone pływać. a ja tak kontrowersyjnie zadaję zawsze pytanie w takiej sytuacji, no a jeśli dziecko z niepełnosprawnością wpadnie do wody i nie umie pływać, to co? Ono się nie utopi? Bo ta niepełnosprawność będzie ją utrzymywać na wodzie? No nie. I właśnie... Przykładając tego typu logikę, powinniśmy patrzeć na problem związany z aktywnością sportową ludzi z niepełnosprawnościami również. To jest oczywiście świetny przepis na to, żeby tej inkluzji dokonywać, bo możemy dzisiaj uprawiać bardzo wiele sportów. To jest w samym programie Igrzysk Paralimpijskich. Latem mamy 22 sporty zimą 6, a oprócz tego jest całe spektrum różnych sportów, w tym ekstremalnych. I jest duża gama tutaj barw sportowych do wykorzystania po to, żeby właśnie w sposób atrakcyjny móc no, zmieniać również siebie, a dwa budować, że tak powiem mosty pomiędzy światem osób w pełni sprawnych i, i tych z niepełnosprawnościami. 1% tylko osób z niepełnosprawnościami uprawia sport. A propos Ukrainy, usłyszałem od przyjaciółki, która właśnie stamtąd pochodzi przy okazji Igrzysk Paralimpijskich i sukcesów z Birnej, że parasportowcy z tego kraju odnoszą takie sukcesy, bo w sumie wysiłek związany z nimi jest niczym w porównaniu z tym, co dzieje się w Polsce. Czy to nie jest też tak, że niejako, mimo tego, że Polska staje się coraz bardziej krajem bez barier. Ostatnio był bodajże reportaż kanału Zero odnośnie tego, jak wygląda korzystanie z usług medycznych. Zdemontowano rampę, bo okazała się niebezpieczna. Na witrynie wisi napis przychodnia dla kombatantów. Czy to też nie jest niejako z tym związane, że wciąż mamy problem z tym, żeby zaangażować jakoś osoby z niepełnosprawnościami właśnie do sportu? Porównując życie niektórych osób z niepełnosprawnościami w w tych powiedzmy biedniejszych regionach świata, nie tylko w Polsce, gdzie ci ludzie no, muszą się borykać z absolutnie innego typu problemami, żeby w ogóle przetrwać i mieć gdzie spać, mieć co jeść. No to wiadomo, że ten tytaniczny wysiłek sportowy który wkładany jest w procesie treningowym w porównaniu do rozwiązywania takich trudności życiowych, no, to jest nic. Oczywiście to jest, można powiedzieć, spacer w porównaniu do walki o to, żeby w ogóle przetrwać. I Polska tutaj no, dysponuje fantastycznymi rozwiązaniami, które wspierają zawodników wspierają sportowców, to są można powiedzieć komfortowe warunki, które jeszcze do tego wszystkiego, no, to wyrównanie również świadczeń dla medalistów olimpijskich i paralimpijskich powoduje, że paralimpijczycy również po uzyskaniu medalu na igrzyskach paralimpijskich. Mają po zakończonej karierze po ukończeniu 40 roku życia prawo dodatkowego świadczenia dla medalistów. To na pewno też jest dodatkowy motywator do tego, żeby dążyć do, do zdobycia w swoim życiu tego medalu. To są no, trudne porównania, bo w, zestawienie walki o to, żeby w ogóle przetrwać w jakimś trudnym geopolitycznie kraju w porównaniu z trudnością związaną z sięganiem po medale paralimpijskie. Oczywiście no, bardzo trudne zestawienie i na pewno zgadzam się tu z tym, że taka sytuacja to jest i tak super komfortowa rzecz, żeby tylko wzmagać się z tymi trudnościami sportowymi, a nie, a nie tylko z tą trudnością walki o życie na co dzień. W Polsce osoba z niepełnosprawnością, która decyduje się na to, żeby podążać jakąś sportową drogą, ma do dyspozycji wybór jednego z wielu klubów, który jest dostępny w każdym, można powiedzieć, większym polskim mieście. To są też różne organizacje, które zajmują się zarówno sportem paralimpijskim, jak i olimpiadami specjalnymi, czy sportem niesłyszących, to na pewno oferta, która jest dostępna, natomiast no ciągle za mało gdzieś widoczne są te przestrzenie, bo trafia do nas zbyt mało młodych ludzi. To też może... Ta audycja będzie okazją do tego, żeby zachęcić kogoś z niepełnosprawnością, czy też kogoś, kto jest przyjacielem, członkiem rodziny, jakiejś osoby z niepełnosprawnością, żeby zaprosić tych ludzi do, do udziału w, w bardzo ciekawym przedsięwzięciu, jakim jest rehabilitacja poprzez sport. Oczywiście, ci wszyscy ludzie, którzy startują w igrzyskach paralimpijskich, bardzo nie lubią, jak Przywołuje się zestawienia i mówi się o rehabilitacji poprzez sport. Przy okazji mówienia o sporcie paralimpijskim, no ale te, te rzeczy gdzieś się łączą. Oczywiście, że sport paralimpijski z rehabilitacją w wydaniu osób, które walczą o medale, nie ma nic wspólnego, bo to jest czasami, można powiedzieć, nawet działanie, które może być momentami, gdzieś nie do końca spójne z założeniami rehabilitacji, bo w sporcie chodzi o coś więcej niż o to, żeby przywrócić jakąś równowagę w funkcjonowaniu na co dzień. Tu chodzi o to, żeby sięgnąć po jak najlepszy rezultat. i no Niestety często to w nie idzie w parze. To jest taki czysty sport, o jakim marzył baron Pierre de Coubertin. Ty to kiedyś powiedziałeś, Michał, w kontekście Igrzysk Paralimpijskich. To nam trochę skomplikowało obraz ta historia dopuszczenia na nowo rosyjskich sportowców. No tak, ja, ja pamiętam, tak naprawdę to ja pierwszy raz widziałem rosyjskich sportowców. Tak sobie uświadomiłem startujących, bo oni jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie byli zdyskwalifikowani za doping. Co? Czego nie zrobiono, pamiętacie, nie zrobiły Komitet Olimpijski, a ja tutaj bardzo chwaliłem jeszcze poprzednie kierownictwo, mi się wydawało oszuści w sporcie paralimpijskim była taka historia to Łukasz pewnie dokładniej zna. Wyobraźcie sobie że ktoś się potrzył pod niewidomych chyba Hiszpanie i, i, i, i były osoby widzące grające w piłkę nożną czy też ponieważ jest nie, też to, kategoria osób to, to, to nie, niepełnosprawnych w koszykówce. W koszykówce tak osób niepełnosprawnych intelektualnie tam w Hiszpanii w, w Sydney wystawili zawodników którzy no, nie byli z jakąś niepełnosprawnością i, i, i dlatego też wycofano się z niektórych sportów właśnie. To uważam za, za łajdactwo, to nam tylko dopowiedz Łukasz, by, byli rosyjscy sportowcy zyskwalifikowani za systemowy doping. No a tak. i w cztery lata temu w Pekinie, pamiętam jak przyjechaliśmy do, do Pekinu na Igrzyska, co w ogóle było trochę traumatyczne, bo to cztery dni po wybuchu wojny myśmy tam polecieli. Człowiek tylko myślał o tym, to już nie chcę mówić, że jeden z naszej ekipy zawodnik się usłyszał od rosyjskiego zawodnika, bo oni jeszcze byli tam na miejscu. Oni, oni byli, oni mieli dom oflagowany właśnie tymi flagami i dopiero jakby komitet pod presją polskiego komitetu i wielu innych wymusił wycofanie sportowców z Rosji i z Białorusi z Igrzysk. Ale jako, to było w czasach pandemii i oni tam jeszcze... Wszyscy ze trzy dni byli, bo, bo nie dało się, nie było lotów nawet cywilnych. No to na nasz widok nie reagowali entuzjastycznie i jeden z naszych zawodników usłyszał. U was za dwa tygodnie się widzimy, więc w ogóle ciężko było relacjonować tamte igrzyska, a co dopiero dla zawodników startować. Więc jak to się stało, że... Te zachowawcze Igrzyska Olimpijskie jednak wymusiły, że sportowcy z Rosji i z Białorusi startowali pod flagą neutralną, bez hymnów. Nie byli ujęci w tabeli medalowej. A! Musieli teoretycznie nie wspierać reżimu. To były jeszcze jakieś takie dodatkowe obostrzenia. Niestety, Igrzyska w Kortinie w dużym stopniu przykuwały swoją uwagę właśnie tymi wątkami politycznymi. No to, że Międzynarodowy Komitet Paralimpijski zgodził się. Na start Rosjan i Białorusinów pod swoją flagą z hymnami dla medalistów, to na pewno jest coś kontrowersyjnego i nieakceptowanego przeze mnie, przez kraje europejskie. Natomiast no, decyzja o tym podjęła demokratyczna większość i tutaj rosyjska polityka zagraniczna okazała się bardzo skuteczna. Ta decyzja ewoluowała, zmieniała się i pierwotnie zawodnicy z Rosji i Białorusi byli wykluczeni, potem byli dopuszczeni pod neutralną flagą i finalnie w, w, w, zostali dopuszczeni pod, do startu pod, pod flagą swoją narodową. Jest to oczywiście coś, co nie powinno mieć miejsca, bo mieliśmy okazję przy tym, jak właśnie zawodnicy z Rosji stawali na najwyższym podium i był grany hymn, to było słychać gwizdy no, gdzie się gdzieś odwracali, wychodziliśmy też, no, nie, nie szukaliśmy możliwości brania udziału w tego typu momentach. dla nas świetne igrzyska, mimo tej politycznej atmosfery, która towarzyszyła tym zawodom. dwa medale w narciarstwie alpejskim wywalczone przez Michała Gołasia i Kacpra Walasa. Jego przewodnika, wywalczone w piękny sposób, bo to walka o setne sekundy, decydowała pierwotnie, że w superkombinacji nasi zawodnicy byli na czwartym miejscu, potem było to trzecie, drugie złoto przegrane o 27 setnych sekundy, ale dla mnie to prawie jak złote medale, te, te srebrne i brązowy, bo, bo aż dwa i wywalczone w, w konkurencji, gdzie oprócz tego, że geografia nam nie pomaga, nie pomaga, to nie pomaga nam też to, że to doświadczenie na pewno jest po stronie państw specjalizujących się w sportach zimowych, w, w, w, w, w alpejskich konkurencjach czy, czy w, w, w innych narciarskich sportach. To cieszę, że mimo tego, że nasi zawodnicy są z Polski, to byli w stanie po prostu yy, zapewnić nam powrót na medalowe podium zimowych igrzysk Paralimpijskich. Nie zawsze wracamy z medalami, więc tym bardziej to cieszy. Posiadanie teraz w swoim składzie zawodników, którzy też w perspektywie kolejnych igrzysk są na pewno sportowcami, którzy będą mogli walczyć o medale, a przy okazji tego ich sukcesu będzie można przygotowywać innych, którzy będą mogli podążać w tym kierunku stąd, no, można powiedzieć, ta radość jest wielowymiarowa. Do tego, co mówi Łukasz, chcę tylko powiedzieć, że tak mi się strasznie smutno zrobiło na tych igrzyskach, gdy z jednej strony tutaj właśnie startowali Rosjanie i Białorusini, a nie wystartował jedyny zawodnik z Iranu. Nie dlatego, żeby ktoś go zdyskwalifikował, po prostu nie był w stanie się wydostać z ojczyzny i, i, i dolecieć tam jakimiś kanałami dyplomatycznymi, próbowano, no ale po prostu w pewnym momencie została komunikacja zerwana, no bo, no, bo nie było jej te na, na ziemi. I tak sobie pomyślałem, że igrzyska zobaczy już dwukrotnie, czekano z wojną, aż się skończą igrzyska olimpijskie. A a zaczęto przykrywając w cień zupełnie igrzyska paralimpijskie. I z tym Irańczykiem to jest smutno, że zobaczcie, przecież w starożytnej Grecji idea olimpiady, bo często olimpiadą nazywamy same zawody, a to był okres poprzedzający zawody, żeby wszyscy bezpiecznie, okres bez wojen, żeby po prostu wszyscy mogli do tej olimpii dojść bezpiecznie. A tutaj mamy kolejne igrzyska i kolejne przykład zawodników, którzy no, z powodu wojny nie są w stanie na nią przybyć. Tu do tego jeszcze co mówił Łukasz, to jest ciekawe, że no jednak wtedy w cztery lata temu, tuż po wybuchu inwazji, no to Ukraina powiedziała, że absolutnie nie startuje. Teraz oni mieli inne podejście. Teraz oni Słysząc o, o Rosjanach startujących pod własną flagą i, i z hymnem i, i tak dalej, jednak ogłosili jako pierwsi bojkot ceremonii otwarcia. My też dołączyliśmy i w sumie aż 28 krajów tam Zabrakło, szedł wolontariusz z flagą zamiast ekipy. Natomiast Ukraina stwierdziła, że chce być obecna, no chce pokazać swoją państwowość, że istnieje dalej, że chce, żeby hymn ukraiński zabrzmiał na igrzyskach to się działo. Po wielokroć nawet zdarzało się, że słuchajcie, w Biatlonie chyba pierwszego dnia, Trzy pierwsze miejsca na podium zajęli Ukraińcy. Nazwaliśmy sobie tę audycję Sport wyjaśnia świat. No i oczywiście mam poczucie, słuchając was, że on rzeczywiście świat wyjaśnia, bo z jednej strony mamy ten y, skandal czy napięcie właśnie związane z obecnością rosyjskich sportowców, mamy oszustwa, o których wspomnieliście, próby jakiegoś ugrania czegoś na tej y, szlachetnej idei paralimpizmu, a... A z drugiej strony mamy rzeczywiście tę niebywałą zupełnie listę bohaterów swojej codzienności i swojej nadzwyczajności, którymi te igrzyska są i którzy są bohaterami też dzięki tej opowieści dla nas. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Łukaszowi Szelidze, prezesowi Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Dziękujemy. Wszystko i Michałowi Polowi, atasze y, polskiej reprezentacji. Dziękuję, dziękuję bardzo i życzę wesołych świąt. My również życzymy... Michał Koński z Tygodnika Powszechnego. Michał Antosiewicz, do usłyszenia. Sport wyjaśnia świat. Powtórka programu. A teraz zmieniamy temat... Na naszej antenie ksiądz profesor Józef Kloch rozmawiał z, pan, z księdzem profesorem Wiesław Molak. No i właściwie padło to najważniejsze pytanie. Skąd tak naprawdę wiemy, że to co niewyobrażalne się stało? Ja zachęcam, żeby popatrzeć na fotografię z Ziemi Świętej. Zwłaszcza teraz z Jerozolimy. A poczytać oczywiście Ewangelię, cztery najważniejsze przekazy ewangelistów, którzy wszyscy piszą o zmartwychwstaniu, bo to jest centrum tych świąt. O zmartwychwstaniu, którego nikt się nie spodziewał. Dokładnie nikt. Wszyscy apostołowie byli zdumieni. Nie wierzyli. Właśnie, biegli, biegli jeden za drugim. I to nie raz pewnie do grobu, żeby sprawdzić, czy on rzeczywiście jest pusty, czy to, co mówiły kobiety jest prawdą. Bo zaznaczmy tutaj, że mm, tę wieść o pustym grobie i o zmartwychwstaniu Chrystusa i o spotkaniu z nim przyniosły do apostołów kobiety. Które... No święty Jan się wahał, czy tam wejść, czy nie wejść. No, to, to nie jest takie proste wejść do grobu, w którym ktoś leżał i nagle on jest pusty. To, to ja go zupełnie rozumiem. No i jeszcze chcę podkreślić, że kobiety też się nie spodziewały, że, że Chrystus wstanie, bo niosły ze sobą wonności, którymi chciały namaścić ciało Jezusa, aby zachowało się jak najdłużej od zepsucia. No i pusto, zmartwychwstał. Życzymy sobie pokoju, spokoju, dobra, miłości, przebaczenia, piękna na wiosnę, na te święta, a tu wojna goni wojnę, giną niewinni ludzie, dzieci. Zadał sobie ksiądz kiedyś takie pytanie, dlaczego tak się dzieje po tym wielkim święcie, po tej wielkiej radości, po tym zmartwychwstaniu? Nieraz sobie zadaję takie pytanie, dlaczego ludzie wstrzydają wojnę, w jakim celu? co jest podłożem i dochodzę do wniosku, że takim fundamentem jest chęć władzy, znaczenia, pokazania, że ja jestem mocniejszy. E, Mogę wszystko, to przekro, bo to jestem przekro. panem świata, tak? Czasami o, też tak bywa. No, tak, niestety tak. No i zwłaszcza jeżeli jeden, drugi, trzeci i czwarty pan świata tak myśli, no to zaczynają się naprawdę znaczące problemy, a one wybrzmiewają, zwłaszcza teraz w Ziemi Świętej. Ze, szczególnym, ze szczególną uwagą patrzymy na Jerozolimie, co, co tam się dzieje. No skoro patriarcha łaciński nie może pójść odprawić liturgii do Bazylki Grobu Pańskiego w Niedzielę Palmową, no to znaczy, że, to, że źle się dzieje. Naprawdę, że się źle dzieje. I to jest niepokój ogromny. Ja mam znajomych, przyjaciół w Jerozolimie i tych alarmów jest wiele. Oni no w zasadzie już przestali reagować na to, tak jak zresztą na Ukrainie się dzieje, też, też ludzie nie, nie, nie, nie reagują, no bo gdzieś można się schować. Mm, tak, wielokroć słowo pokój i życzenia pokoju a, padają także w liturgii. Oby ten pokój zapanował. Wszyscy sobie tego życzymy, a zwłaszcza w dwóch punktach zapalnych Czyli na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie. Trudne pytanie Wiesław Molak zadawał księdzu profesorowi Józefowi Klochowi, prawda? Powtórka programu.